Chcielibyśmy powrócić do nasz, naszego wspólnego rozważania, którego mamy tu co spotkanie, mianowicie w liście do Koryntian w 14 rozdziale. Przeczytamy od 20 wiersza do końca rozdziału.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 jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zboże, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają.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 Albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przekazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko... Niech się odbywa godnie i w porządku. Będziemy kontynuować nasz e, ciąg dalszy, naszego tematu, który jest Zgromadzenie Boże. Przypomnieliśmy sobie wiersze, które są spisane w Ewangelii Mateusza w XIII. W 16 i 18 rozdziale już rozważaliśmy przy ostatnich spotkaniach e, w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich, jak pierwsi wierzący się zgromadzali. A później e, rozważaliśmy 1 Koryntian 10 i 11, gdzie opisany był Stół Pański, tak zwany, i Wieczerza Pańska. Potem następują rozdziały 12, 13 i 14, które w pewnym sensie są ze sobą złączone połączone. W 12 rozdziale czytamy to, że my jesteśmy ciałem Chrystusowym. I przez to, jako wierzący czasu łaski, jesteśmy bardzo ściśle z sobą związani. Wir sind durch den Geist zu einem Leib przez Ducha Świętego zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. I Bóg to tak uznaje, chociaż zewnętrznie patrząc na tej ziemi przez niewierność ludzką, już tak to nie jest widoczne. Przez Mimo to, to ciało jedne, jedyne w oczach Bożych nadal istnieje. I dlatego Duch Boży w liście do Efezjan wzywa nas do tego, żeby um jest powiedziane po polsku? Proszę. Zachować jedność ducha w spójni pokoju. Czwarty rozdział listu do Efezjan. Also, Alle bilden einen leib. Więc jeszcze raz, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział mówi nam o tym, że wszyscy wierzący tworzą jedno ciało duchowe. Każdy wierzący jest członkiem tego ciała. I Bóg połączył nas, aby wzajemnie się uzupełniać. Tylko z tego powodu, że jesteśmy różni, różnorodni, to ciało jest w stanie w ogóle funkcjonować. Każdy członek na swoim miejscu, na swojej pozycji, Dokładnie ma odpowiednie miejsce. Jeder I każdy członek ma dokładnie tą samą też wartość. Później mamy trzynasty rozdział i trzynasty rozdział jest tak jakby motywacją do tego działania w tym ciele, miłość. In kapitel 14 geht es um die zusammenkunft zu Wortverkönig. A w czternastym rozdziele opisane jest zgromadzanie się na głoszenie Słowa Bożego. Das heißt, wenn als to znaczy, kiedy wierzący zgromadzają się jako zgromadzenie und das Wort soll. jako miejscowe zgromadzenie i, w, i oczekują na to, żeby Słowo Boże było głoszone. Die Korinther hatten an keiner gnadengabe mangel, sagt erste, das erste Kapitel. Pierwszy rozdział Listu do Koryntian mówi, Paweł mówi do Koryntów, że Koryntianom nie brakował żaden dar duchowy. Mieli wszel, wszelkie dary, można powiedzieć, w obfitości. And A mimo to, że byli tak obdarowani, w żadnym innym zgromadzeniu nie był taki nieporządek, jak właśnie w tym zgromadzeniu. Also die Gegenwart von Gnadengaben ist kein Beweis dafür, dass der Zustand gut ist z tego uczymy się, że obecność szczególnych darów wśród wierzących nie jest gwarancją na dobry stan duchowy, zboru na przykład miejscowego. Ein ganz problem bei den war, in Szczególnym problemem wśród nich było nadużywanie daru mówienia językami. W Ewangelii Marka w XVI rozdziale Von dem Reden in neuen Sprachen, Sprachen. Już Pan wtedy, będąc jeszcze na ziemi, zapowiadał mówienie językami, nowymi językami. Markus 16, vers 17. 17. wiersz. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. In 1 12 In 30, reden alle in sprachen. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian w 30 wierszu Paweł zadaje im pytanie, czy wszyscy mówią językami. In hat man alle in haben. W, w dziejach apostolskich, kiedy to wydarzenie, ten cud pierwszy raz się pojawił, mamy wrażenie, tak jakby wszyscy mówili, wszyscy wierzący mówili e, tymi językami. Ale już tutaj w liście do Koryntian, kilka lat później widzimy, że już nie wszyscy wierzący posiadali ten dar i nie mogli mówić językami. Hebräer 2 i Markus 16 machen deutlich, że to tylko ze ze względu anfangs waren. Ale kiedy czytamy dalej, to widzimy, że w liście do Hebrajczyków. Hebrajczyków drugi rozdział i Marka 16 pokazują nam, że ten cud, ten dar mówienia językami był ustanowiony tylko na czas początku chrześcijaństwa. Widzimy, że w Koryncie byli tacy, którzy jeszcze mieli ten dar. Es war ein reden mit i na czym polegał ten dar? Ten dar polegał na tym, że był, ktoś otrzymał zdolność mówienie w innym istniejącym języku tego świata bez uczenia się tego języka. Możemy o tym przeczytać właśnie w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Ci wierzący tutaj przy tym szczególnym wydarzeniu nie musieli się nauczyć języków tylko nagle mówili obcymi językami do tych narodów, które się tam z, zlecieli w tym, przy tym wydarzeniu, inaczej jak dzisiaj, kiedy misjonarze wyjeżdżają w inne krajów muszą się z trudem uczyć obce języki. Die i teraz było tak, że Koryntianie, mówiąc tymi językami, zaczynali się tym pysznić, że posiadają taką umiejętność. Ale to usposobienie nie było dobre. Dlaczego? Bo przy wszystkim, co czynimy, zawsze Pan ma być wywyższony. I nikt z nas, żaden z nas, szczególnie też jako bracia, nie powinniśmy się äh jakimkolwiek darem jakimkolwiek jakąkolwiek umiejętnością Paulus verbietet das Sprachenrede nicht Paweł tutaj z tego tekstu wynika nie zabrania mówienia językami denn jest ja eine Fähigkeit die Gott gegeben hat bo evidentnie był to dar była to umiejętność która była dana bezpośrednio przez Boga aber er zeigt in den ersten Versen unseres Kapitels deutlich dass es einen Vorrang gibt ale w tych pierwszych wierszach tego rozdziału wyraźnie pokazuje, że istnieje pewna zdrowa kolejność co do wykonywania i stosowania darów. Mianowicie uczymy się z tych pierwszych wierszy, że proroctwa, słowa prorocze, stoją na pierwszym miejscu przed mówieniem językami. Dann zeigt er, że die Verkündigung in der Versammlung auch so sein soll, dass alle diese Verkündigung verstehen Dalej, uczymy się z tego czternastego rozdziału, że głoszenie Słowa Bożego z zasady ma być zawsze tak, że słuchacze rozumieją to, co zostało powiedziane. Od 13 do 19 wiersza uczymy się, że mówca w danej chwili, kiedy wypowiada słowa przed zgromadzeniem, jest tak jakby ustami zgromadzenia. In us Ale tu w naszym e, urywku jest to zupełnie odwrotnie. The redne, the mund des Herrn, zu den Bo tutaj mówca jest, wo, was hattest du gesagt, jest der Versammlung zu W pierwszym weisen, przypadku. Beten. Y, gdzie jest mowa o takim chwaleniu, uwielbieniu Boga, to jest y, mówca jest tak jakby ustami zgromadzenia do Boga, a tu w tym przypadku głoszenie słowa Bożego jest tak jakby mówca ustami Boga do ludzi, do słuchaczy, na odwrót. Więc kiedy brat w zgromadzeniu modli się, to jest tak jakby ustami zgromadzenia do Boga. Ja, die Aufgabe was auf den Herzen der anwesenden Person ist. I zadaniem jego jest wypowiadać to, co leży wszystkim słuchaczom na sercu. merken, wie eng mit dem Gedanken des Leibes verbunden ist. I to widzimy, jak bardzo e, e, ściśle to jest połączone z tymi myślami o tym ciele duchowym, który pokazuje, że jesteśmy jedno zjednoczeni. Das kann für sich nur der Geist bewirken to właśnie usposobienie może też zadziałać tylko duch. Um die geht, Ale teraz, jeśli mówimy o głoszeniu Słowa Bożego, to wtedy jest odwrotnie, mianowicie brat ma taką odpowiedzialność, ten mówiący, żeby mówić tak i to, co Bogu się podoba. Beides führt uns ins. Gebet. Więc obie sytuacje y, y, y, uświadamiają nam, jak bardzo potrzebujemy zależność od Boga i to nas zachęca do modlitwy. i to y, wywołuje w naszych sercach modlitwę, nie tylko tego który służy, alle ale też w sercu wszystkich, którzy są obecni, wszystkich słuchaczy. To wiekli Alle so passiert. Po prostu ten, te warunki i ta, ta wysoka miarka uświadamiają nam, że w, w, w, potrzebujemy, żeby w czasie też zgromadzeń naszych modlić się do Pana i prosić o to, żeby wszystko tak się e, e, toczyło, jak Bóg to chce. Das tym war zum Teil In diesem Fall hier ja. Ja, nicht ja, ja, w mówieniu językami było częściowo tak, że ci mówiący sami nie rozumieli to, co wypowiadali. Paulus sagt hier in vers 20 Brüder werdet nicht kinder am verstand. I Paweł mówi teraz tutaj w 20 wierszu to, co czytaliśmy. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Bei der Geistesleitung schalken wir nicht unseren Verstand auf. Dlaczego on to mówi? Z tego powodu, że nawet jeśli mamy to życzenie, żeby Duch Boży nami kierował w czasie zgromadzeń naszych, to nie oznacza to, że mamy wyłączać nasz rozum albo nasz, tak jak jest powiedziane, myślenie. W innych tłumaczeniach jest użyte to słowo e, e, rozsądek albo umysł i my używamy ten nasz e, rozsądek i umysł nawet e, w czasie zgromadzeń. Bracia, którzy znają się w tekstach oryginalnych tłumaczenia Biblii, In 1 14 wir nicht den Geist als że w 14 rozdziale, który tutaj rozważamy, nie występuje Duch Boży bezpośrednio jako osoba. Nie znajdziemy go tutaj w tym tekście. Widzimy tylko bardziej E, działania Ducha Bożego. Widzimy, jakie są e, oddziaływania, jeśli Duch Boży jest. Możemy sobie teraz zadać pytanie, albo może byśmy pytali się w takim razie, czyżby, się nie, czy, czyżby nie przydało się, żeby ten Duch tutaj wystąpił, szczególnie? Ale e, celem, który tutaj Duch Boży ma, jest inny. Jaki? Mianowicie taki, że Duch Boży chce, żebyśmy w, w każdej chwili naszego życia, nie tylko w czasie zgromadzeń, pozwolili Mu na swobodne działanie w nas i przez nas. 8, Vers 14, 15, ich, Przeczytajmy może z Rzymian 8 rozdziału, rozdział, 14 i 15 wiersz. Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha Niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wieseli, wzięliście ducha Synostwa, w którym wołamy, Abba Ojcze also die leitung des heiligen geistes soll das normal in unserem ganz praktischen leben denn wir innymi słowy to że w każdym momencie naszego życia duch chce nami kierować wenn sie jetzt das reden in sprachen praktizierten skoro teraz wierzący w korincie stosowali i używali to mówienie językami ten dar dann bestand die gefahr dass sie ihren verstand ausschalt to byli zagrożeni w takim znaczeniu, że wyłączali swój rozum, swój rozsądek, stosując ten dar. Ale tutaj Paweł tak jakby do nich mówił, że nie mają wyłączać ten rozum, w tym znaczeniu mówi do nich, nie bądźcie dziećmi, ale mieli być dziećmi co do zła, co do złego. Am verstand, soll sie aber Natomiast co do myślenia, co do rozsądku, mieli być dojrzali. Der Geist ein geistiges bei uns allen bewirken, Duch Boży chce, żebyśmy wszyscy duchowo wzrastali. Wir immer mehr die des żebyśmy myśli Boże coraz głębiej pojmowali. Und dann umso mehr befähigt sind, auch uns bei der einzusetzen i byli coraz więcej w stanie, też jako bracia, w służbie głoszenia Słowa Bożego e, stać do dyspozycji, do użytku. Bo to, co je, jest jedno słowo, które w tym 14 rozdziale bardzo często występuje, to jest to słowo zbudowanie, zbudowanie zgromadzenia. Jetzt zeigt in vers 21, das im schon steht. Teraz w pierwszym wierszu pokazuje nam, że już pewna rzecz była zakotwiczona w zakonie Bożym. Gott hat angekündigt, dass er durch andere Sprache, wir, durch das Bóg powiedział, że przez inne języki, można powiedzieć. No jako Polish. przykład. Przez języki germańskie, polskie, zu, zu że będzie Bóg w taki sposób kiedyś przemawiał do Izraela. I z tego powodu Izraelici wiedzieli, że jeśli ktoś z obcego kraju, z ob, w obcym języku przemawiał do nich jako były lud Boży, to był to nic innego jak Sąd Boży, że tak się role, role, role zmieniły. Das Wort wurde in immer in Bo z, Izrael był przy, przywykły do tego, że Słowo Boże słuchali tylko i wyłącznie w języku hebrajskim. A teraz nagle w ob, obcych językach Obce narody przemawiali, przemawiały do ludu Bożego. A Izraelici tego możecie być pewni z pewnością lepiej znali Stary Testament niż my. Ale ponieważ lud izraelski taki stał się niewierny, to Bóg powiedział: że jeszcze raz będę do tego ludu przemawiał ale innymi językami i Bóg powiedział w tym proroctwie tak też, że oni mimo to też i wtedy nie usłuchną. Nie usłuchają. Bóg wciąż na nowo, wysyłał proroków i przemawiał do tego ludu Ale oni nie usłuchali i dlatego na końcu posłał swojego syna. Teat bo Syn Jego nie tylko wypowiadał słowa, które pochodziły od Boga, tylko w Jego osobie, nawet i w postępowaniu, Bóg został ujawniony, był widzialny w osobie Pana Jezusa. I tego Syna zarówno Żydzi, jak i narody ukrzyżowali. Und jetzt sich Gott noch mal an Volk Israel, i teraz Bóg kolejny raz zwraca się do tego ludu izraelskiego um mit dieser des gerichtes an ihr gewissen zu apelieren. i to z celem żeby przez te słowa prorocze jeszcze raz osiągnąć ich sumienie weiß, dass Sie nicht hören ale Bóg wie że nie usłuchają go nie i wiedząc o tym, Bóg mimo to przemawia do tego ludu. My byśmy powiedzieli, przecież skoro wiemy, że ktoś nie będzie słuchał, to nie ma sensu się trudzić. Ale wiemy też, że Bóg o sobie mówi, że jest powściągliwy w gniewie i rychły nie rychły do gniewu, ale rychły do łaski. Albo pełni łaski. No. Mhm. Willkommen 22. 22. Wiersz 22. Gesagt, dass, dass reden in ein ist. Czytamy tam, że mówienie językami to znak. nicht den glaubnen, ale ten znak służy nie dla wierzących, den Lecz dla niewierzących. Dlaczego? Bo Bóg używał ten dar przez, przez ludzi wierzących do ludzi niewierzących, żeby za pomocą tego daru przywołać do upamiętania, do nawrócenia się, że zbliża się Sąd Boży. Ale słowa prorocze, tak jak czytamy też w XXII wierszu, one są odwrotnie do wierzących skierowane. Co to jest słowo prorocze? Słowo prorocze to jest przemawianie Boże przez sług do ludu Bożego. Są to słowa, które Bóg chciałby w danej chwili dokładnie przemawiać, dokładnie dane słowa. Wszyscy z nas wiedzą, co to są wykłady takie naukowe, wykłady biblijne naukowe. Wtedy podczas takich godzin, które pod, pod tym kątem organizujemy, wtedy bracia wyjaśniają nam, powiedzmy, teoretyczny kontekst Pisma Świętego. Aber sagen, geht noch hinaus, nicht? Ale słowo prorocze sięga dalej niż e, czysta wykładnia. Natürlich sollte unter der Wirkung des passieren. A obie rzeczy powinny być obecne, lecz przez kierowanie ducha Bożego. Vers 23, 23 Wiersz. Da wird auf den Ort. Tu z, e, Duch Boży zwraca nam uwagę na miejsce zgromadzenia. Heute haben wir uns schon damit beschäftigt. Versammlung bedeutet die, Einheit zu die alle gehören. Już dzisiaj rano jako bracia rozważaliśmy to, że Zgromadzenie Boże to jest to miejsce, gdzie wszyscy należą i odzwierciedlają tą jedność. Jedność wszystkich tych, którzy są na jednym miejscu, czy przychodzą na zgromadzenie, czy nie, nie ma znaczenia. Ale tu jest mowa o takich, którzy się schodzą, jeśli wszyscy się schodzą, albo cały zbór zgromadza, 23 wiersz. To jest ta chwila, kiedy ta jedność, która została przywołana do, życiu, do życia w Dniu Zielonych Świąt, odzwierciedlona jest przez Zgromadzanie Wierzących. Zgromadzanie się zawsze jest połączone z konkretnym miejscem. To, to, to myśl, ona się często przechadza przez te e, tutaj rozdziały I, w, i kiedy powstaje takie konkretne miejsce to wtedy tam wierzący e, rozstrzygają to czy ktoś przyjmowany jest do społeczności e, no, łamania chleba czy nie. Wir haben uh, in 11. Podobne określenie znajdujemy w 11. rozdziale. Vers 18. 18 wiersz. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Wenn ihr als Versammlung oder wenn ihr in Versammlung zusammenkommt, das heißt in dem Charakter von Versammlung zusammenkommt, to jest to samo słowo, że gdy się jako zbór schodzicie, w tym charakterze, jako zgromadzenie, Mensch irgendwas zu sagen. W takim miejscu żaden z ludzi nie ma nic do powiedzenia. My tam nie mamy jakichkolwiek praw. A nowe życie w nas raduje się z tego faktu. Bo wszelkie prawa ma Pan. I Er darf. I on jedynie ma prawo i powinien działać przez Ducha Bożego. Więc nie mogę powiedzieć teraz je, jedźmy na urlop, do urlopu i spotkajmy się tam w tym miejscu urlopowym z innymi wierzącymi i ro, y, praktykujemy na, tą, na ten jeden weekend zgromadzenie Boże gdziekolwiek. Nie, bo zgromadzenie Boże jest powiązane z trwałym miejscem, auch und hat und gdzie zgromadzenie regularnie bywa i cieszy się z praw, ale też i z obowiązków. I teraz to zgromadzenie się schodzi, tutaj 23 wiersz i wyobraża sobie taką sytuację, że wszyscy mówią językami. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że mówienie językami to był ewidentnie dar Boży. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że wszyscy mówią i teraz wchodzi człowiek, jak to jest napisane, zwykli, wierni lub niewierzący. Unkundige, die kennen etwas nicht. Zwykli wierni to oznacza osoba, która mm, nie wszystko zna, nie, wszystko, nie o wszystkim wie. A niewierzący to jest osoba, która nie wierzy. Więc widzimy przez ten wiersz, że zgromadzenia Boże tak naprawdę powinny być otwarte dla wszystkich. Że ludzie mogą wchodzić. Mnóstwo. Mnóstwo. Niewierzący mogą wejść. Oby tak było też i dzisiaj. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. Ale nie z wszystkimi możemy łamać chleb. Bo w związku z tą rzeczą Bóg wyraźnie pokazał, że jest pewna odpowiedzialność, która jest z tym związana dla wierzących. Jetzt zeigt Paulus, welche Reaktion das Sprachenreden auf diese ungläubigen und Menschen hat. I teraz, w takiej sytuacji, gdzie wszyscy mówi, mówiliby językami, Paweł pokazuje, jaka byłaby reakcja. Sie werden sagen, ihr seid von sinnen. Ci ludzie, wchodząc, widząc taki stan, powiedzieliby, że wyście chyba oszaleli. Wir stellen uns vor, eine Versammlung hier in Korinth, da wird uh, griechisch gesprochen. Wyobraźcie sobie zgromadzenie w Koryncie, tam zwyczajnie ludzie tego kraju mówili po grecku i teraz wyobraźcie taką sytuację, że sąsiedzi tego zgromadzenia weszliby odwiedzić, zobaczyć i ci wierzący z Koryntu, wszyscy nagle by pepelali po polsku albo po francusku. Przecież to jest jasne dla nas, że oni by wszyscy powiedzieli, u was w głowie coś jest niepokładane. To jest super, reakcja. Paulus macht hier wieder deutlich, wir sollen unseren Verstand benutzen. nasz rozum nie ma być wyłączony w czasie zgromadzeń naszych. Es ist też dar, który dał nam Bóg. Und jetzt stellt er diese Sprachenreden in den Auswirkungen Ungläubigen gegenüber in Verbindung mit dem i teraz to mówienie językami do niewierzących, on porównuje z prorokowaniem do niewierzących. Also sprachny, sagen, wird gegenübergestellt. Więc te dwie rzeczy, mówienie językami, prorokowanie, są sobie przeciwstawione. Und dann werden die Ungläubigen, Unkundigen nicht sagen, ihr seid von Sinn. I kiedy jest ta druga rzecz, że jest bardziej słowo prorocze, które przemawia do sumień, to ludzie wchodzący nie, nie powiedzą, że wyście oszaleli. Diese Licht tylko słysząc słowa, które trafiają z sumienia, e, niewierzący wchodzący są poruszeni i widzą, że tu jest Bóg obecny. Wenn der Geist hat, Bo jeśli Duch Boży swobodnie działa w danym zgromadzeniu, sind, a my jesteśmy czyźli przy tym i Bóg używamy nasz rozum stosownie, to wtedy na pomocą tych, za pomocą tych słów i za pomocą naszego zachowania ludzie widzą swój zły stan. Tacy, którzy wchodzą. I taka osoba wchodząca jest tutaj opisana, jest badana przez wszystkich w tym momencie. To znaczy, że ta osoba, która wchodzi zewnętrznie, z zewnątrz, ona nie tylko przez mówcę jest badana, tylko przez wszystkich obecnych, widząc to, że oni w tak dobrym, takim innym życiem prowadzą, widzi swoje życie i mówi, że tu w moim życiu jest coś nie tak i jest osądzana przez wszystkich osób. Den nicht. Przecież ci zgr zgromadzenia nie znają tą osobę, która wchodzi w danej chwili. Nie, ale ta święta atmosfera tego zgromadzenia ma takie oddziaływanie na osobę, która wchodzi z zewnątrz, że ona się czuje zupełnie odkryta i w sumieniu można powiedzieć poruszona. W tym, że Józef mówił, że to prawdziwe licht War, dass in die Welt kommt, jeden Menschen leuchtet. Dlaczego? Bo wiemy, że o Panu Jezusie powiedziano jest, że On był i jest tą światłością prawdziwą, która przychodząc na świat oświeca wszystkich ludzi. I tak każdy człowiek jest oświetlany w tej światłości. So auch durch die tak samo ludzie wchodzący do zgromadzenia mają być oświecani e, przez zgromadzenie. W 25 mówi, że to jest verborgene 25 wiersz mówi nam, że skrytości serca tej osoby się e, objawiają, Ten, ta osoba wchodząca e, pada w tej chwili na swoją twarz. Er ist von der Widząc to, co się dzieje, przekonany jest, że rzeczywiście Bóg musi być obecny. Er God an, I to powoduje, że uwielbia oddaje pokłon Bogu. Also eine Erhebung Gottes erfolgt, das to näche znaczy, wiego sercu budzi się uwielbienie, und zdanie cześć. Und er verkündigt auch, dass Gott wirklich unter ihnen ist. If der Mensche wieznaje prawdziwie Bóg jest pośród was. Ja man hier also gesehen, wie ins mit tutaj in den ersten Versen wird deutlich, dass er sprechen reden eine Aussage des Gerichtes Gottes für Israel ist. W pierwszych wierszach widzieliśmy, że e, mówienie językami to jest pewien sąd zwrócony do Izraela. Ale jeśli dalej widzieliśmy, będziemy używali nasz rozum w odpowiedni sposób w zgromadzeniu, ungląbio, dahin to wtedy niewierzący, wchodzący do zgromadzenia e, e, e, e, można powiedzieć, są poruszanie do uwielbienia Boga. Und Gott und dass Gott in der Mitte ist. I wy znają, że Bóg jest rzeczywiście pośród nich. Jak cudowny wynik. Würden, Jeśli byśmy jako zgromadzenie mówili tylko językami, und das gibt's ja heute nicht mehr, a wiemy, że ten dariusz nie istnieje dzisiaj, to byśmy coś doświadczyli, że mówimy: sind von Sinn to ludzie niewierzący, wchodzący do nas, to by powiedzieli, że wyście oszaleli. Ale jeśli jest wśród nas obecne prawdziwe słowo prorocze, to ludzie wchodzący z zewnątrz rozpoznają, że wprawdzie Bóg jest obecny. Jak święta bojaźń ogarnia nasze serca. Jak bardzo pragniemy tego, żeby w naszych zgromadzeniach Bóg rzeczywiście był uwielbiany. Jak bardzo pragniemy tego, żeby tak było, że ludzie niewierzący wchodzą do zgromadzeń naszych i rozpoznają, że tu jest naprawdę Bóg obecny. Dzisiaj nie budujemy pięknych domów bożych, domów modlitewnych. Izrael posiadał cudowną świątynię. Ale mimo to, mimo może skromnych warunków, Bóg i Boga można doświadczyć w zgromadzeniu. Przejdźmy teraz do 26 wiersza. geht es um das zusammenkommen Znowu mowa jest o zgromadzaniu się jako zgromadzenie. Paulus sagt, so jeder von euch einen psalm. Paweł mówi do nich, niech każdy z was służy psalmem. Erstmal fällt auf, dass Paulus sagt, jeder. Pierwsza rzecz, która jest podpadająca dla nas, jest ta, że Paweł mówi, wszyscy, każdy. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen, hat jeder eine Aufgabe und eine Verantwortung. Kiedy schodzimy się jako zgromadzenie, każdy z nas ma odpowiedzialność ob i swoje z, zadanie. Czy ktoś stosuje punkt. tą odpowiedzialność, czy nie? To już jest inny temat. Jeder hat eine Aufgabe und eine Ale każdy brat ma z zasady tą, ten obowiązek, żeby e, działać. Wofür ist er verantwortlich? Welche aufgabe hat er? I jaką odpowiedzialność ma? Jakie zadanie każdy ma? Ein Psalm. Tu jest mowa o psalmie. Psalm sind ja kunstvolle Wiemy, że psalmy są takie artystyczne sformułowania. Das die Znamy księgę psalmów, diese nicht sein. Warum? Ale, ale tutaj nie może być mowa o psalmach. Dlaczego? weil die Psalmen des Alten Testaments ja nicht die Wahrheit des Neuen Testaments enthalten können. Bo Psalmy z Stargo Testamentu nie zawierają prawdy nowotestowe. Hier geht es um die Versammlung Gottes? Tu jest mowa o zgromadzeniu Bożym. Hier sollen himmlische Wahrheiten deutlich gemacht werden. Das znaczy, tu mają być odzwierciedlane wypowiadane niebiańskie prawdy o zgromadzeniu. Das war offensichtlich. To były widocznie psalmy, które zawierały chrześcijańskie prawdy. Dalej czytamy, niech inny ma naukę. Dzisiaj rano jako bracia przypomnieliśmy sobie wiersz z drugiego listu Jana. Da geht es um den in w liczbie pojedynczej. I widzieliśmy, że w Lehre, Bożym Nauka jest zawsze stosowana w jednej liczbie pojedynczej. Jeśli tu czytamy, że niech ktoś ma naukę albo naucza, to na pewno jest mowa o pewnej części tej nauki. Hat eine Dalej czytamy o objawieniu. In dem sinne gibt es heute nicht mehr. Objawienia takie, jakie tutaj są, e, e, mają na myśli, już nie ma, takich dzisiaj. War das Wort noch nicht Dlaczego? Bo wtedy jeszcze Słowo Boże nie było spisane w całości. Mm. Gott seine noch I objawienia polegały na tym, że Bóg Objawiał sługom swoim te słowa, wtedy jeszcze nie znane, które my już mamy, z, zamknięte. Hat eine sprache. Dalej czytamy o językach. Er also das nicht. Więc widzimy, że Duch Boży nie zabrania mówienia językami. Hat eine auslegung. Dalej czytamy o wykładni. Więc widzimy, że obie.. Rzeczy zawsze są ze sobą złączone, jeśli są wykonywane, to znaczy mówienie językami, ale do tego musi być zawsze wykładnia, żeby była zrozumiała. Bo jeśli ktoś mówi językami, reszta nie rozumie, to jest to bez sensu. Dlatego jeśli ktoś mówił w obcym języku, to zawsze musiał być ktoś, kto tłumaczył. Ale ciekawe jest też to, że ten dar tu jest wymieniony na samym końcu, jako ostatni dar. Und dann macht Paulus gewissermaßen eine zusammenfassung. Więc widocznie nie taki ważny. I na końcu Paweł daje pewne streszczenie. Er sagt, alles zur Erbauung. Wszystko niech będzie ku zbudowaniu. Was ist Erbauung? Co to jest zbudowanie? Genau das, was ein macht. To jest dokładnie to, co czyni murarz, budując dom. Schichtet er Stein auf Stein. On całkiem uporządkowanie i systematycznie nakłada jeden jedną cegłę na drugą. So in unserem geistlichen Leben systematisch aufgebaut I tak i my duchowo mamy systematycznie się budować. Indem wir erkennen, wie die Dinge zusammengehören. To znaczy zdrowo wzrastać, rozpoznawając jak, e, jaki jest kontekst duchowy, jak on jest powiązany ze sobą, dass wir nicht eine Seite überbeziehen, e, wzrastając w taki zdrowy sposób, żebyśmy nie nadużywali jedną prawdę Słowa Bożego, und eine Seite aus dem Auge a drugą na przykład to ko kompletnie zaniechali, wir ja nur über noch bo nieraz tak jest, że na przykład skupiamy się zupełnie na Ewangeliach, na das Ewangelii, głoszenie Ewangelii. A reszta jest nieważna, nie to byłoby bardzo niezdrowy stan. Mogłoby też być odwrotnie, że mówimy tylko już o nauce, o zgromadzeniu na przykład. A już zapominamy Ewangelię, to byłoby też niezdrowe. Bóg chce, żebyśmy bardzo zrównoważeni wzrastali, budowali się, całe domy. Also wir haben gesehen Vers 26 Jeder ist angesprochen von den Männern, więc 26 wiersz pokazuje nam, że wszyscy tutaj e, mężowie i mężczyźni są e, no, e, wzywani. Über die Frauen spricht ab Vers 34 a o siostrach mówi w 34 wierszu. Wir dürfen und sollen uns einbringen in den zusammenkünften. My jako mężowie powinniśmy się dać uży użyć zgromadzenia. Wir durchlaufen keine Predigerschulen, mimo to nie przechodzimy przez e, szkoły biblijne albo e, studia teologiczne lub ka kazno kaznodziei, sondern wir lernen in der Stille in der Gemeinschaft mit dem Herrn und in den Zusammenkünften. Nie, uczymy się w naszej osobistej społeczności z Panem w cichości i w zgromadzeniach. Der Geist Gottes macht uns deutlich, wann wir unsere Aufgabe zu erfüllen haben. I Duch Boży wtedy nam pokazuje kiedy, gdzie i jak mamy Służyć. Także niech ten 26 wiersz nas na nowo pocieszy, zachęca, ale z drugiej strony nie zapomnimy nasze, naszą odpowiedzialność.